Mirodrom, but kereu, i na kamafu to smaroweł Trzy litery RTA, prawdy odzwierciedlenie, co jest w Konkret podziemie, co jest w scenie Wiersza znalazłem kojenie co jest w Te sample, te brzmienie, to jest w RT, uderzenie, uderzenie, LS Zmuszany nieraz, sytuacja trudno nie pokazuje łez Pamiętam o metodzie zajebistej Wiara w szczęście, bez kończyny, sterolistnej Mam sumienie, nie do końca czyste Mam ciśnienie, mam nadzieję, wiem, pomożesz Jezu Chryste Jedyne co możesz zarzucić, stałem się wybrednie Jeśli chodzi o muzykę, ale kocham te band nie kocham osób ko lirykę A bez hitu rap gdy nawija mój krewny Wiem, że mamy wspólne myśli, by stracili wszystkie zęby Frajerzy, którzy przyszli z adwokatem Mamy bez, gdy się przyszłość, dowód odpowiedzialności Opłacony ten przez tatę, dawał popis możliwości Jak w ryty mogłem stać, tylko tak i tak stałem Bo części na to wyjebane ja Nie miałem, bo już dawno zrozumiałem Trzymam ze swoimi ostatni Będą pierwszymi, trzymam ze swoimi, nie wiem jak można tak błądzić maś policję tylko, aha, może na aha. Mirodrom Butkerelu, i na co Co jest w cenie? Czy nie słowa na tym widzie, Co jest w cenie? Proste człowiek, życie, bo jest tylko jedno, strzał dziesiątkę sedno Masz to, co dla mnie w cenie Ludzie, których cenię lojalność i wiara SMW w słowach para W nich siedzi moc, spokój, się noc Ze sobą ciszę, ja siedzę sobie, piszę Słowa tu do bitu, bez Co za cenę, czego, ja i ty kolego, to dwa różne światy Ty na mordzie kuder, a ja w oczach kraty To nie te klimaty, to nie te klimaty Teraz ponubaty za dobrych ludzi w celach Wolność to nie te które są w portfelach Wiesz, większe to znaczenie, to jest właśnie w cenie Cena jest kurwa szacunek, zrozumienie Czy ty wiesz człowieku, koniec roku, a nie wieku 2006, ile są Ci but karew, i na kamafie Jak nie wiesz co jest w scenie, to masz Tdw brzmienie Tdw to nie kurwa, wchodzenie na scenę W scenie są nasze cienie, na murach tych kamieni W scenie są nasze kroki, których nikt tu nie chce zmienić W konkretnej scenie jest fakt, że jesteśmy wierni tego ojca, a nie sery w, w duncach, To ma wielką wartość, tak jak moja upartość Słuchałem swych odmieńców, a to pierdolona rzadkość Dziękuję ci, masku, Zagę gęb Dzięki wam, teraz stoję tu za mikrofonem, warczę W, ojciec k, jest tu ze mną m Baleć GZW wcale nie mi potrzebny Kiełam serca, sam sample, zrobił będę I ja, powiem sam, czy mój wokal jest uzbędny Czy Polska, komedia jest mu trakiem jednym To jest scenie, fanty mam w kieszeniach, jestem wciąż biedny Mój dzień jak pośredni do frajerstwa, niedyskretny Konkretny w prostocie, fali w samo sedno Co jest w scenie jedno, szacunek najważniejszy Co przyniesie jutro, pokaże dzień jutrzejszy Tobie nie wiesz tam, nie daję biure sam. Daj i nie daję, z nowym dniem witam z Bo to jest kurwa w cenie, z konkretne podziemie Się unosi ponad ziemię, gdy gra RTA brzmienie Reprezentuję, ale sterzisz jego imieniem Chcesz mnie, masz mnie, bierz za zanim zaśniesz Ale zanim zaśniesz, wiesz, że w cenie jest to właśnie Cisaro, serba gafet, tu kata gini w A, a, a, We'll <laughs> be